Siema, jest Cortes. Jest Cortes. Siema, jest Cortes nie Jest ich tylko dwóch. Co dnia prowadzą zwyczajne życie. Jednak co jakiś czas przy mikrofonie przeistaczają się w obrońców dobrego kina. Nieważne, w jaki zakątku. Świata ukryło się bez talencie. Dopadną. I imię to... Więc witamy w kolejnym odcinku Celloidu. Witaj Was Kortes i Jacek Brzezowski. Tak bardzo formalnie, to tak na samym początku. Dzisiaj jest pierwszy odcinek Celloidu od dłuższego czasu. Realizujemy go bez okrzy, dlatego że już jest mocno zajęty. No i my teraz będziemy musieli szukać innych ludzi. W tej chwili nagrywamy z Jackiem, zobaczymy jak Wy zareagujecie. No a dzisiaj będziemy sobie mówić o jednym filmie, o którym powiemy później, dlatego że w tej chwili zajmiemy się recenzjami. To znaczy wiadomościami. Chciałeś powiedzieć. Przez stronę opium znalazłem wieść, że HBO zajęła się tworzeniem nowego serialu pod tytułem Boardwalk Empire. To nowy serial, którą produkcję i tworzenie zajął się Martin Scorsese, który jest jednym z kilku producentów a także reżyserem. I jedną z osób, które pisze scenariusze jest Terence Winter, czyli osoba, która stoi za Sopranos. Więc mamy tutaj Martina Scorsese, który tworzy film o mafii. No tak, bo właśnie tak chciałem zauważyć, że to takie mocno gangsterskie połączenie Scorsese i facet od sopranos. Tak, tak. I to będzie film o prohibicji, z czego ma powstać 12 odcinkowy serial, który będziemy mogli już najpewniej zobaczyć na jesień tego roku. No, to jest coś, na co będę czekał, ponieważ właściwie żadna produkcja HBO z tych roślincowych e, póki co mnie nie zawiodła. Taka spuścizna po Soprano, prawda? Soprano się skończył już i w tym momencie HBO zatrudnia jednak faceta z najwyższej półki, który jest ikoną. Szczególnie, szczególnie że chyba od czasu nietykalnych e, nie było żadnej dobrej produkcji tego typu i to będzie skazane na sukces. Ja mam z kolei coś niższej półki, to znaczy facet, który tworzy komiksy, takie jak Wanted, Ścigani czy Kick Ass będzie wypuszczał nowy komiks o nazwie Nemesis. Faktycznie jest tak pewny tego, że wypuszczony przez niego komiks będzie realizowany na dużym ekranie, że już zaczął rozmowę z samym Reymie. Oh. <głos> Co ciekawe, że następnego Spider-Mana czwórkę już nie realizuje sam, dlatego że go odsunęli od produkcji. Ja nie. niestety widziałem, a może i na szczęście tylko pierwszą część. No, natomiast sam Raimi generalnie jest człowiekiem-zagadką, który jest znany tylko i wyłącznie dzięki martwemu złu. Zabiera się za taką produkcję, jaką jest Spider-Man, czyli po prostu maksymalne wejście w komercję, mhm. po czym realizuje Horror, Wrota, Piekieł i wszyscy ludzie myślą, że to będzie jakiś powrót do korzeni, no bo, bo facet, który jest znany z Martwego to robi horror, to na pewno będzie super. Po czym idziesz na ten film i okazuje się, że to jest młodzieżowa wersja, czyli masz jakąś zajebistą laskę, masz Justina Longa, który jest aktorem komediowym i masz bardzo lightowy temat. Tak, widziałem, widziałem A i powiem szczerze, że w wielu momentach to tam nawiązuje do tego, co on tam kiedyś robił, takie z przymknięciem oka niektóre sceny, choćby Tańcząca Wiedźma, to było jak najbardziej w klimacie Martwego Zła, szczególnie od tej strony komediowej. Jeżeli obejrzysz sobie pierwsze Evil Dead, gdzie dziewczyna jest gwałcona przez drzewo, no to to jest po prostu takim obuchem w głowę. Więc to jest jakby zupełnie inny poziom od tego, co on prezentuje we Wrotach piekę. No tak, I powiesz, bo wiesz, ma związane ręce też z masą pewnych kontraktów producentów, którzy tam na niego cisną, żeby sprzedaż pod znaczkiem, wiesz, 12 lat, czy coś takiego. A natomiast Nemezus, o którym mówiłem wcześniej, jest filmem opowiadającym o jedynym superprzestępcy na świecie, który jest tak genialny i tak zajebisty, że nie ma sobie równych i w ramach rytuału wybiera sobie policjanta, któremu uprzykrza życie co roku. No okej. Okay. Możliwe, że ty masz jakieś górnej półki, to mów. A ja co prawda w podobnych kręgach, bo też komiks, coś co jest mi bardzo bliskie sercu, czyli Torgal. Polacy się teraz zainteresowali realizacją, tak? No, no właśnie, no właśnie. East Pictures, spółka akcyjna, podobno wykupiła prawa do komiksu, żeby zrobić właśnie trylogię na podstawie Torgala. Podobno to jest w planach na 2011-2013. No mam strasznie mieszane uczucia, bo na całość podobno mają budżet 60 milionów złotych. Dla takie awatara z tej takiej dolnej krawędzi nawet, które tam szacunkowe były, to, to jest więcej niż 10 razy tyle, co mają tutaj w Polsce na trylogię. No, to mnie nie do końca przekonuje, szczególnie jeżeli przypomnimy sobie Wiedźminów. Czy to będzie film z żywymi aktorami, czy to będzie animacja? To nie będzie animacja, bo za głównego aktora sobie podobno twórcy obrali Clive Owena. A samo reżyserią ma się zająć Patryk Vega. Patryk Wega jak najbardziej będzie mógł realizować, dlatego że to jest reżyser, który w tej chwili bardzo jest na topie, jeżeli chodzi o Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o aktorów zachodnich, którzy mieliby brać udział, Clive Owen to jednak może jest wysoka półka, ale nie. Wie? E, tak, ale tutaj mamy taki zbiór marzeń, mam wrażenie. Jak się weźmy pod uwagę ten budżet i możliwości Polaków w zrobieniu filmu, który ma być ekranizacją mimo wszystko kultowego komiksu, śmiem twierdzić, że będzie bardziej chybiony niż Wiedźmin. Mnie się wydaje, że mogliby zrobić tak, jak zrobili to w przypadku D'Antona. Chociaż to jest koprodukcja polsko-francuska, to jednak w Francuzi opłacać w karze de Depardieu. Po prostu on jako gwiazda, Wziął taką garzę, że wkład francuski w realizacji filmu jest dużo większy niż polski. Więc jest to jakiś sposób na to, żeby zatrudnić aktora takiej klasy jak Clive Owen w takiej produkcji jak Torgal przez koprodukcję, na przykład polsko-angielską, i w tym momencie ten zatrudniasz angielskiego, brytyjskiego aktora i, i realizujesz film. I w tym momencie jesteś heja. No. Tak czy inaczej sądzę, że bliższą realizacji będzie Tintin Spielberga niż, niż Torgal, no, na którego też czekam też jestem akurat tego No ja też jestem bardzo negatywnie nastawiony. Sam pomysł, żeby Polacy realizowali taki film jak Torgal. Za dużo jest oczekiwań wobec tego filmu, a za mało wiary w polską kinematografię. Nawet nie dorastamy w tej chwili do takiej kinematografii, jaką jest Rosja. To jest nasz sąsiad, a jednak realizują na taką skalę dzienna straż, nocna straż, dziewiąta kompania, gambit turecki. To są takie megaprodukcje ruskie, które bijają w fotel, bo okazuje się, że jesteśmy wszyscy w Europie Wschodniej, a tutaj robią nam naprawdę produkcje za grube miliony. I wszyscy się zastanawiają, skąd te pieniądze są, prawda? Oczywiście wszyscy myślą, że z mafii, no ale to tak. <słyski> Ale jeszcze teraz wrócę też do takiego niższego poziomu. W, w, w sierpniu 2010 roku będziemy witali na naszych ekranach film, który się nazywa Grania 3D. Duża jest otoczka wokół tego filmu. Po pierwsze, to jest trzecia część. Taki sprytny chwyt marketingowy. Ale bardzo sprytny, tak, dokładnie. Bardzo sprytny chwyt marketingowy. Na dodatek tak naprawdę to nie jest dokładnie trójka, tylko to jest tak naprawdę remake jedynki poprzednie dwie części były realizowane przez bardzo fajnych twórców. Znaczy, pierwsza część była robiona przez Joe Dante, który zrealizował bardzo fajne filmy. Na Przedmieściach z samym Hanksem realizował Gremlins 1 i 2. Teraz ten Lunay z Back in Action, oczywiście, niektórym się podobał. A później po nim pałeczkę przejął nikt inny, jak James Cameron. To był jego drugi film. Jedynka była realizowana 32 lata temu, w 78 roku. Pirenia 2 była realizowana w 81, a Pirania 3D w sierpniu 2010. No i kto reżyseruje? No reżyseruje Aleksandrę Aya, czy Adja. Wzgórza mają oczy. Remake. Znana. Wiesz to obejrzałem jedynkę i postanowiłem, że o ile lubię takie klimaty, to jakby nie zacząłem śledzić tego dalej i gdzieś mi umknęło. Nie no. wiem, czy dobrze zrobiłem, ale chyba... Wiem, dosyć. Byłem świadkiem, jak dwóch koleżków ma zamiar sobie zajarać zioło i jeden mówi do drugiego czy palimy tutaj, a drugi mówi coś te ściany mają uszy, a wzgórze mają oczy. No to tego nie słyszałem, to jest dobre. A scenariuszem do Piranii 3D będzie się zajmował Dunstan i Melton. to jest taka para, która wypłynęła na trylogii Fist Krwawa uczta. I na pile 4, 5, 6, czyli wielkie mega produkcje z życiowym przesłaniem, nie rób bliźniemu tego złego, żeby nie tobie wyszło to na gorsze. Tak, to są filmy typu thriller psychologiczny, czyli później musisz iść do psychologa, żeby jakby wyjść na prosto. Jakby Nie wiem, czy widziałeś ujęcia z planu filmowego, który wygląda tak na serio, jakby Irani gdzieś tam rzeczywiście atakowały jakąś hordę, ponieważ ludzie chodzą sobie normalnie w gawkach, tam z kamerą, jakieś krzesełko siedzi, a wszędzie walałeś jakieś resztki ciała, jakiś trup tam leży w wozie i tak dalej. I to na serio wygląda makabrycznie. Jak realizowali Star Wars, te takie zdjęcia pustynne, okazało się po realizacji tego filmu, że nie ma pieniędzy na to, żeby zrobić rozbiórkę. I oni po prostu to zostawili tam. Powiem, że miasteczko z gwiezdnych waleń, z tych starych gwiezdnych waleń Tatooine, jest normalnie jak atrakcja turystyczna w Tunezji. Więc tak zrobione w przypadku Star Warsów, to bardzo możliwe, że w przypadku Piranii 3D również może się dogadają z Tybelsami, żeby zostawić te walające się zwłoki. Teraz będą turyści tam przychodzić i oglądać, prawda? <laughs> No, ciekawa atrakcja, to jest, że takie zboją powinny być, albo z potwicami te trupy. No i z taką chorągiewką, nie? Jak się oznacza t, t, teren do pływania, nie? Takie trupy po prostu pływały, z w <grym> e, Więc no, mówiliśmy o Piranii 2D, 3D i 1 Pirania 2D była realizowana przez dzień Camerona. To teraz przechodzimy do właściwej... ...tony... medalu. Dzisiaj będziemy omawiać Avatar. Jak Ci się podobał film? Wiesz co, no mam nadal mieszane uczucia, bo o samym filmie przed seansem nie wiedziałem praktycznie nic, poza tym, że siłą rzeczy zobaczyłem jakieś dwa ujęcia z filmu. Specjalnie to robiłem, nie oglądałem żadnych trailerów, wstępów, opisów, recenzji, nic. Z tego względu, że bardzo czekałem na ten film i chciałem go bardzo zobaczyć w kinie. I, i pomimo, że film zmiótł mnie od strony wizualnej i sam fakt, że to był pierwszy film 3D, który widziałem, a z tego, co czytałem, podobno jest to pierwszy film, który ma być tym przełomem w kinie 3D i to właśnie od tego filmu teoretycznie ma się zacząć ten cały szał tego typu filmy. Nie mam odniesienia do innych tego typu produkcji, no ale ani końców mam wrażenie, że oglądałem po prostu ładną bajkę, która trochę odstaje od tego, czego bym oczekiwał po tym reżyserze. Bo brzmi ogólnie to banalnie to wszystko i tak naprawdę film bo jest banalny. No jest banalny, banalny jest... jest banalny, ale ja Ci powiem, że nie zgadzam się z informacją, że to jest rewolucja na skalę światową porównywaną do dźwięku, czy tam koloru I od strony wizualnej oczywiście gniecie, ale bardzo dużo filmów gniotło od strony wizualnej i nie było to zasługą tego, że to jest 3D tylko było zasługą tego, że było bardzo e, dopracowany obraz i moim zdaniem ludzie, którzy idą na awatar w wersji dwuwymiarowej, będą tak samo zachwyceni obrazem, jak ludzie, którzy oglądali to w 3D. Natomiast awatar od strony 3D jest dużo gorszy od na przykład takiego projektu, jak jest opowiedź Wigilina. Tej samej technologii, w jakiej było realizowany ekspres Polarny. To znaczy, żywi aktorzy zakładają na siebie kostiumy, które odwzorowują w komputerze ich ruchy. Możesz sobie obejrzeć postać animowaną, która zachowuje się i rusza jak Jim Carrey, chociaż tak naprawdę Jim Carrey mnie, jest, bo to jest po prostu tylko i wyłącznie środowisko komputerowe. Pierwszy film tego typu to był Beowulf. Tak, też, między innymi również był używany ta sama technologia, a natomiast... Wiesz co, ale tak, ale jest mimo wszystko drobna różnica pomiędzy realizacją i technologiczną stroną tego 3D, o którym powiedziałeś przed chwilą, a tego, co jest dzisiaj. To jest inna technologia, która pozwala na o wiele więcej i to nie jest to samo 3D, które było kiedyś. Z założenia są te same, ale wykonanie jest na takim poziomie. awatar pokazał, że to się da zrobić. Tak teraz ten film moim zdaniem pokaże, że tego typu filmy będą świetną zabawą i to się da oglądać bez bólu głowy. Ale wracając do samej rewolucji. Rewolucji nie ma, rewolucji nie będzie rewolucja będzie dopiero w momencie, kiedy wejdzie kino holograficzne. Bo to będzie nic innego, jak możliwość oglądania filmu bez udziału ekranu, czyli w coś, czego jeszcze nie było. I same założenia już zostały dużo wcześniej wprowadzone przez Denisa Gabora, który w ogóle wymyślił samo pojęcie holografu i dostał za to Nagrodę Nobla między innymi. Natomiast taki film jak Avatar, jedyne co może osiągnąć to większy sukces kasowy, który będzie porównywalny z to z Matrixem czy z jego wcześniejszym filmem Titanicem. Może rzeczywiście to nie jest rewolucja, to jest ewolucja e, i dużo osób twierdzi, że to tak naprawdę prędzej czy później padnie, bo nie ma zapotrzebowania aż takiego na coś w tym stylu. Ale w końcu to samo mówili o filmach z dźwiękiem, prawda? Wszyscy wiedzą, że początek kina dźwiękowego to jest śpiewak do Natomiast jeżeli zadam Ci pytanie, e... W którym filmem wprowadzono kolor i na takiej samej zasadzie powiedz mi kiedy wprowadzono 3D, no, no też mi nie powiesz, ja też ci to, tego nie powiem, nikt ci tego nie... Właśnie tak, tak sobie myślałem patrząc na Avatara, na ile zrobił wrażenie od tej strony tego sztucznego, wymyślonego świata, jakie nam pokazali o ile to było bardziej czy robiące wrażenie niż zobaczenie tam któryś Gwiezdnych Wojen, właśnie Matrixa, czy Włodce Pierścieni i ten film od tej strony właśnie nie zrobił aż takiego wrażenia na mnie. On po prostu był tak do dobrze zrealizowany. Tego było tak dużo, że pierwsze pół godziny filmu jest wow, a później się to akceptuje, i się nie myśli o tym. I jakby przestajesz, jakby to doceniać to jest tylko element filmu, no i wtedy się skupiamy już na tej fabule, która biegiem czasu okazuje się być raczej prosta, a te wszystkie efekty są tylko narzędziem do pokazania historii i one tak naprawdę no, nie robią już wrażenia kiedy się do tego przyzwyczajasz, że wszyscy latają, wszystko się ładnie świeci, wszyscy bohaterowie są tam na niebiesko i tak dalej, to tutaj właśnie jest ten taki mały ból, że to się staje w pewnym momencie już takie normalne. Tak, no to już tyle tego oglądaliśmy to nie jest Terminator 2, kiedy przechodzący T-1000 przez kraty, czy mu się ręce zmieniają w jakieś ostrza, to jest coś niezwykłego i wielkie halo, czy, czy głębia. Pierwsza w filmach, gdzie była wykorzystana animacja twarzy. To były takie elementy, które się tak odróżniały i tak naprawdę awatar jest jednym wielkim efektem nie ma tego odróżnienia takiego, tych zabawców. Nie wiem, o co tu chodzi. Natomiast ty już wcześniej pokazywałeś mi taki dokumencik, mocno pokreślony, opisujący historię Pocahontas i wszystkie miejsca, w są jakieś nazwy własne, to są zmienione na awatar, żeby pokazać to podobieństwo, niemalże taką kalkę tej historii, która jest przedstawiona w Pocahontas do tej, która jest przedstawiona w Avatarze. Jak najbardziej. To jest film o najeźdźcach, którzy przybywają na Nowy Ląd i którzy mają swoje ambicje ze starego świata no i spotykają się z żyjącymi w błogie nieświadomości, tubylcami którzy jakby nie do końca potrafią zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi no i zaczyna się walka o coś czego ci autochtoni nie do końca potrafią zrozumieć a sama fabuła z kolei mi przypominała kończę z wilkami, czy ostatniego czy nawet ostatniego Samuraja. Mnie się skojarzyło z takich większych produkcji Lawrence Arabii, więc jest bardzo dużo nawiązań i ja się nie dziwię temu, że te nawiązania są czytelne, że są dostrzegane przez bardzo wielu ludzi i w zależności od tego, jakie kto ma doświadczenia filmowe, to dostrzega coś zupełnie innego, dlatego, że ten film został zrobiony dla mas. Nawet ja nie muszę oglądać making of po prostu to jest tak widoczne, że aż trudno twierdzić inaczej, że to było z góry założenie, że to jest film dla mas, że miał się podobać wszystkim i w tym momencie realizujemy film i szukamy po prostu schematów. Ten film jest mocno schematyczny, ten film sam w sobie jest pewnym schematem, zawarta jest to jakaś uniwersalna konstrukcja, która ma być po prostu maszynką do robienia pieniędzy. To im się udało i ten film podoba się wszystkim, natomiast mało kto się do tego przyznaje. W tej chwili to jest tak na to, że nie wypada nie pójść. No tak. Ja też miałem takie wrażenie, że ja tak na serio oglądałem film Disneya. To jest jakby ten poziom mentalności tego filmu i momentami czułem się, że moja inteligencja jest celowo obrażana. Przez cały film było kilka takich rzeczy, które no, mnie irytowały i jakby nie pozwoliły mi zupełnie bawić się tym obrazem i go doceniasz, ponieważ co jakiś czas widziałem Taki mały duperol, który no, sprawił, że zacząłem myśleć dlaczego i po co jest taki motyw z komunoidalny szkielet, który ma wspomagać siłę osoby, która w nim chodzi. Miał osobny nóż do walki. To było dla mnie tak niezrozumiałe, dlaczego to tam jest i mi się wydaje, że można było wymyślić, szczególnie, że kurczę, no osoba, która robiła Terminatora 2, osoba, która zajmowała się obcymi i robi tak bajkową rzecz. Mi się wydaje, że było stać na zrobienie nieco bardziej dramatycznego scenariusza, który... To jest po prostu realizowany film... E... Pod najmniej wymagających ludzi, ale po prostu jeżeli się dostosujesz do tego poziomu, który on prezentuje, to jesteś w stanie się naprawdę dobrze bawić. Wiesz co, powiem Ci tak, co bym ja teraz tutaj nie narzekał na ten film, to tak jak powiedziałeś, ten film się dobrze oglądało, to ja ani razu nie spojrzałem na zegarek i oglądasz się go bardzo przyjemnie, ale to nie jest film takim pełnym wykopem jak dla mnie. Chociaż jakby, nie wiem, powiedział sobie w pewnym momencie stop i zróbmy to właśnie dla wszystkich. Nie, no oczywiście, natomiast, wiesz, już, jedyne, czym jestem zaskoczony, to tym, że Cameron dostał złotego globa za awatar w kategorii filmu dramatycznego, ale ja Ci powiem, że fabuła jest jednak prosta i to nie jest pierwszy raz, kiedy ludzie zarzucają filmowi nagrodzonemu w to, że jest kiepskie strony fabularne. Powiem Ci, że ten Millionaire, film realizowany przez Anglicę, w Bollywood, i ciekawostką jest to, że historia zawarta w książce, która była pierwowzorem dla tego filmu, zachwyciła danego Boyla, zachwyciła Anglików i oni z pocałowaniem w rękę kupili prawa do tej książki. Natomiast myślę, że wszyscy twórcy bollywoodscy stwierdzili, że historia jest prymitywna, za prosta, banalna. I nikt tego nie będzie chciał oglądać i dopiero Anglicy chcieli kupić prawa i zrealizować ten film i film oczywiście Globy, Oscary i wszystkie e, możliwe nagrody. I nagle okazuje się, że my tak samo jak Bliski Wschód jesteśmy bardziej wymagającymi widzami e, wychowanymi w innej kulturze i jednak oczekujemy czegoś więcej niż coli i hamburgerów. No i przychodzi czas na awatara, który jest świetnie reklamowany. Powiem, że nic nie wiadomo o tym filmie. No i oczekiwania wobec tego filmu są olbrzymie, prawda? No kurczę, koleś, który robił Obcych i Terminatora 2, robi kolejny film science fiction, no to musi się udać, prawda? I... Czytałem już nawet tytuły recenzji pod tytułem Powrót Króla. <laughs> I pomimo tego, że były wysokie oczekiwania, ten film się udał od strony kasowej i koleś e, robi kolejny hit. I to jest dziwne, bo robi film, który, mam wrażenie, jest jakby uboższy treści od tego, co wcześniej zrobił, a sprzedaje się lepiej. Znaczy, ludzie, którzy chcą dostrzec w tym filmie, coś głębszego dostrzegał. Tam i są wątki proekologiczne i wątki religijne i w ogóle, i tam jeszcze nawet przeciwko wojny w Iraku i w Afganistanie, dlatego, że ci ludzie tam chcą eksploatować jakiś minerał, tak samo jak Amerykanie chcą eksploatować źródła ropy na Bliskim Wschodzie i po prostu... Nie, no to no jest cała masa, nie? To, to, to bez dwóch zdań. Czy, czy właśnie to z Indianie, Podbój Nowego Świata... Ale rzeczywiście w tym filmie jest masa takich rzeczy. Ja ci powiem, że tak samo bardzo dużo dostrzegano nawiązań do mnóstwa kultur, religii i filozofii w przypadku Matrixa. A w ogóle wiesz, że powstała religia na podstawie Matrixa? W Anglii jest w ogóle normalnie zatwierdzona religia Jedi, czy tam w Australii. Wiem się. czy wiesz jak wygląda sprawa awatara w Chinach. No jak? Z tego co słyszałem, ilość szansów... Chinach awatara została zmniejszona ze względu na to, że awatar w ich mniemaniu dotyka pewnego czułego tematu, czyli przesiedleń. I to jest zabawne, jak każdy jak chce sobie odczyta ten film i znajdzie coś i nawet... No to tak samo jak ja słyszałem o ludziach, na których film działa depresyjnie. Dlatego, że ten film jest tak pięknie zrealizowany, że ludzie wychodzą z tego filmu i żałują, że tam nie są. Tak, ale mam akurat głupie wrażenie, że akurat to było jakąś sprytną kampanią reklamową. Bardzo możliwe. Natomiast dla mnie zaskoczeniem jest, dlaczego ci ludzie nie chcą tego zrealizować. To znaczy, czytałem artykuł na jednym z portali, autor tego artykułu Antropolog porównywał kulturę Nawi do kultury jakiegoś ludu indiańskiego czy jakiegokolwiek innego południowej Ameryce. I one są na tyle podobne, że autor tego artykułu poważył się na stwierdzenie, że po prostu Cameron bazował na istniejącej kulturze jakiejś prymitywnej po to, żeby stworzyć tą, która jest w filmie. No i dla mnie to jest jakby odpowiedź na te wszystkie głosy tych ludzi, którzy tam rozpaczają, że w świecie nie ma u nas takich miejsc i tak dalej. No są. Jest mnóstwo pięknych miejsc. No ale sądzę, że to nie jest tak proste, wiesz, jak pojechanie gdzieś do głębokiej dżungli i kurczę dostanie strzału w głowę na przykład. To tak może skończyć. Nie, tak zresztą jakby to wyglądało w pewnym momencie w filmie. Ale właśnie od tej strony tego takiego dzikiego ludu, który tam żyje i sposób w jaki się dogadują z naszymi. Jest takim mocno nagięty jak dla mnie. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak w takiej ostrej, plemiennej kulturze, kiedy przyjeżdża zupełnie ktoś obcy, który do końca nie wiadomo, co oferuje i wszyscy właściwie są negatywnie nastawieni do niego, jak mogło zatwierdzić go za swojego, kiedy on nie potrafi nauczyć się języka? No cały film jest oczywiście mocno nagięty, to jakby nie, nie ulega tłumaczyć. Tak, no i ten film i ten film właśnie na tej strony wizualnej było spoko, no ale jeżeli się odłączy mózg, to ten film naprawdę świetnie się ogląda. Mhm. To ja Ci powiem, że dokładnie takie drobnostki ludziom nie dawały spokoju w przypadku obywatela Kane'a. Multimiliarder, umiera na łożu śmierci i mówi słowo różyczka. Natomiast najbardziej nurtujące pytanie, jakie zostało zadane przez recenzentów, krytyków filmowych, to znaczy, jak dziennikarze wpadli na to, że ten facet na łożu śmierci powiedział różyczka, skoro obok niego nie była na filmie? <słyska> Więc wiesz, drobnostka, drobnostka. I na tej samej zasadzie są takie drobnostki w przypadku awataru. Natomiast ja Ci powiem, że moje osobiste dopatrzenie się pewne w tym filmie to nawiązania do łączenia się oczywiście z wirtualnym światem. Marzenia o tym, żeby znaleźć się w tym drugim świecie podziela co drugi internauta, który wierzy w tego typu gry. I moim zdaniem ten film jest spełnienie marzeń, to znaczy wiesz, to, że grasz w World of Warcraft i po prostu marzysz o tym, żeby tam być. Mhm. Przy tym mi się wydaje, że, że nawet gdyby nie było tego motywu właśnie ucielania się dla awatara, to... Ten film i tak by był od tej strony, tak jak mój psychologiczny i sukcesem z tego względu, że ten motyw właśnie przejścia z jednej kultury, z jednego świata do drugiego i takie zapomnienie się i udawanie, że wszystkie problemy znikną, bo zacznie się biegać z łukiem po lesie, to chyba właśnie to jest silniejsze niż przejście w inny świat wirtualnie. Nie? Dokładnie. Gdybyśmy oglądali film poprawny politycznie, to ten facet musiałby w pewnym momencie dojść do wniosku, że to, co on robi jest złe i musi zacząć żyć własnym życiem. Takie amerykańskie podejście do problemu, na przykład, no właśnie, osoby, na no wózku inwalidzkim, Okej, okay, znajdę sobie nowe ciało i pobiegnę dalej, nie? No to prawda. To powiedz mi teraz, na ile oceniasz ten film? O... Oh. Kurczę, wiesz, sam, no, I to jest trudne pytanie, ale y, pomijając to wszystko i biorąc pod uwagę, jakby, że można spróbować odłączyć swój mózg od tego, co czasami się dzieje na ekranie, mimo wszystko ten film się podobał z strony wizualnej, jak już powiedziałem i bardzo przyjemnie się oglądał. Ja bym jeszcze raz go chętnie zobaczył, wydaje mi się, że to jest taki. Silne 4. W... Na cztery, tak? W stronę 4, 5, 4 W pierwszym odcinku Celuloidu taliliśmy właśnie skalę, czyli tam od 1 do 6 i szóstka jest oceną filmów, które są kultowe. Nie można zaprzeczyć, że ten film usługuje z całą wyrazistością na to, żeby dać mu 6, ale. Ja jeszcze ja jeszcze zapraszam do słuchania swojej audycji, pozwolę sobie powiedzieć dwa słowa, jeżeli nie, nie muszę nic przeciwko. Nie ma sprawy, to się wytnia. Śladując Corloid swojego czasu zacząłem nagrywać swoje audycje również o filmach, ale o tej takiej mroczniejszej strony. Ostatnio razem z Pawłem Seriusem rozmawialiśmy na temat filmu Sauna. I właśnie na temat tego filmu w 13 odcinku audycji Cafe Macabra możecie sobie posłuchać. podaję są ja w miarę możliwości będę realizował celuloid albo z Jaskiem, albo jeszcze z kimś innym w zależności od tego jak pozwolą możliwości, natomiast nie chciałbym żebyście po prostu czuli się zawiedzeni ani poziomem merytorycznym ani częstotliwością No dobra, więc żegnają was Kortes i Jacek Brzyzowski No to trzymajcie się, następnego razu